Okej, okay, dość tego. Miało być o czymś innym, ale widzę, że muszę się wygadać na pewien bardzo irytujący mnie temat i przestrzec Was przed używaniem niektórych e, aplikacji, produktów i korzystaniem z, z usług niektórych firm. Otóż naszła mnie taka ochota, żeby ponownie zagrać w DC Universe Online. E, jest to bardzo fajne MMO z bardzo interesującym systemem walki oparte na uniwersum DC, oczywiście. No i cóż, problem cały polega na tym, że wydawcą jest Sony Online Entertainment, w skrócie SOE. Jest to firma, przed którą chcę Was gorąco przestrzec, ponieważ cokolwiek kupicie, za cokolwiek zapłacicie, tej firmie, po prostu możecie równie dobrze wyrzucić pieniądze w błoto. Cała sprawa polega na tym, że jest to firma, która tak naprawdę koncentruje się na terenie Stanów Zjednoczonych, z tym, że robi produkty, produkty gry, które sprzedaje na całym świecie. Niemniej jednak z tego co słyszałem w Stanach Zjednoczonych nie ma problemu z, z obsługą klienta, natomiast w Polsce i w ogóle w Europie to jest po prostu tragedia. Ci ludzie są kompletnie mają gdzieś swoich klientów. Wyobraźcie sobie, że jeżeli coś wam się schrzani, jeżeli wasze dane nie przestaną działać z powodu włamu na konto czy z jakiego innego, z jakiego innego przepraszam jakiegokolwiek w się wysławiłem. jakiegokolwiek innego powodu. Otóż yy, możecie po prostu dobijać się do obsługi klienta tygodniami, tygodniami i yy, jeżeli w ogóle będziecie w stanie otworzyć tiketa, jeżeli będziecie w stanie wysłać im zgłoszenie, ponieważ yy, ich strony często nie działają, serwery się zawieszają, yy, ci goście zaliczyli wpadki kilkukrotne takie, ty, tego typu, że wszystkie dane klientów, ich loginy, i hasła wyciekły i kto dowiedział się w porę, ten zmienił hasła kto nie dowiedział się, ten miał problem, mógł mieć problem Tak się składa, że no DC Universe Online całkiem produkcja, którą mogę ze spokojnym sercem polecić ma, jak na MMO, bardzo fajny system walki bardzo taki zręcznościowy, nieschematyczny kiedy miała swoją premierę, zapłaciłem za to 100-parę złotych. Już nie pamiętam dokładnie ile, ale tyle, co mniej więcej kosztowało gry na PC, na PC w dzisiejszych czasach. Czyli pewnie za 120 złotych to musiało być. Gra była na abonament, więc początkowo płacąc za abonament, oczywiście miesięczny, który jest rzędu w grach MMO rzędu 50 zł. Wszystko fajnie. No i po pewnym czasie, oczywiście. Przestałem grać, yy, wracam, a tu się okazuje, że yy, nie mogę się zalogować. Cały proces, żeby wam skrócić całą historię, w końcu mi się udało, yy, po chyba dwóch tygodniach oczekiwania na jakiekolwiek reakcję odpowiedzi z supportu. Niemniej jednak teraz znowu historia się powtarza. Otóż yy, Sony Entertainment nie dość, że yy, nie dość, że samo tego typu kwiatki prezentuje graczom, to jeszcze mm, zdecydowali się odstąpić administrację serwerami i stroną techniczną jakiejś innej podfirmie w Europie. I teraz tak, z tego też powodu wymagają i wymagali zmiany y, przypisanego konta, co nie co z jakichś dziwnych powodów e, nie zostało wykonane automatycznie to znaczy mieliśmy konto e, u nich i zamiast auto, automatycznie powielić te dane nasze i e, sprawić, że będziemy mogli się u nowego e, Providenta zalogować z tych samych danych to wymagali od, od użytkowników ręcznego procesu założenia na nowym, u nowego usługodawcy konta, po czym ręcznego pis pisania do saportu, z prośbą o przeniesienie zawartości poprzedniego konta, co oczywiście przy milionach użytkowników trwa w nieskończoność. To jest w ogóle jakaś abstrakcja. Oczywiście cały ten proces zgłoszeń z siłą rzeczy przy takich ilościach działał wolno. Strona się często wieszała. W końcu udało się tego dokonać. W końcu przypisałem to Nieszczęsne konto do tego czasu moje chęci ponownego zagrania wygasły praktycznie. Minęło oczywiście jakiś dłuższy czas i teraz znowu miałem akurat taką ochotę i historia się powtarza. Otóż yy, pomimo, że mam u nowego usługodawcy konto, to logując się dostaję komunikat. z przyczyn bezpieczeństwa, należy zmienić hasło i nie mogę się na st stare hasło yy, zalogować odsyłam je do odpowiedniej podstrony. Na tej podstronie wypełniam stosowny formularz. Klikam OK. Nic. Robię to jeszcze raz. Nic. Za trzecim razem dostaję komunikat, że po trzech próbach musi odczekać 24 godziny, żeby spróbować ponownie. What the fuck? Po prostu to jest jak, jakaś, jakaś po prostu kosmiczna, kosmiczna jaja. Wszystkie oczywiście dane poprawnie wypełniłem. Czytam teraz na necie, okazuje się, że masa ludzi ma ten sam problem. To jest po prostu błąd, pozdranie usługodawcy. Ech, jakiekolwiek kontaktowanie z supportem się będzie trwało. Oczywiście kolejne dni, prawdopodobnie gdzieś w okolicach tygodnia, żeby normalną drogą z supportem się dogadać. Ewent... Boże, no tak zwykła, zwykła sprawa prosta, a, a, a takie, takie po prostu przeszkody. I dlaczego, dlaczego tak narzekam? Ponieważ problem polega na tym, że Sony Online Entertainment bardzo fajne produkcje wypuszcza. Naprawdę dobre. Są znani z serii Everquest. Everquest 1, 2, świetne. planet Planetside 2, teraz również bardzo udane no i oczywiście wspomniane przeze mnie DC Universe Online co z tego będziecie jako gracze możecie się bardzo nakręcić i może nawet wam się uda e, przeprowadzić prostą procedurę założenia sobie konta, zagrania, ściągnięcia i tak ale po pewnym czasie może się okazać, że z różnych przyczyn niezależnych od was nie będziecie mogli się dobić do własnego konta w które być może pompowaliście kasę, tak jak ja, kupując oryginalną grę, płacąc potem miesięczny abonament. Teraz jest to w formie free to play, więc, więc ok, ale dla mnie jako dla gracza, który zainwestował w czasie, kiedy gra była w pełni płatna, no jest to po prostu plaskacz w twarz. Tak się nie robi, tak się nie postępuje z klientami. I ci goście są po prostu znani z takich akcji może się zdarzyć raz może się zdać, zdarzyć drugi raz ale na litość boską naprawdę jeżeli nie chcecie się denerwować tak jak ja to nie nakręcajcie się na żadne ich produkcje ponieważ prędzej czy później stanie się coś takiego i będziecie się irytować to będzie chyba tyle z mojej strony musiałem się z wami podzielić tą prostą rzeczą tą irytacją Pracuję teraz nad stronką, ale to będzie osobny, osobne nagranie. Troszeczkę Wam powiem o tym i o owym. W każdym bądź razie SOE, Sony Online Entertainment, unikać jak zarazy. Tyle z mojej strony. Dzięki. Cześć.